Tak, mam prośbę, jak będziesz nalewał, to pod mikrofonem, żeby słuchacze mogli posłuchać i pozostawić. Czemu zabrałeś moją szklankę? Ktoś się wymienić? Tak, oddawaj. <laughs> Dobra, no to teraz już możemy nalewać. Jest schłodzone, pijanie się tak... No jest schłodzone, słabo. ale jakieś... Więc z pół godzinki temu, no może nie całe, wyciągnąłem je z lodówki, więc myślę, że będzie miało optymalną temperaturę. Ale oczywiście, porównując do grodzkiego, to tak chyba jest mniej mętne niż to grodzkie. No, na pewno jest ciemniejsza. Ale może szczegółowy opis za chwilkę, a teraz zrobimy kilka zdjęć.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 i bardzo dobrze, że nie ma go więcej. Bo no, to by było już takie przekombinowanie. Ale nie, nie tego strasznie jakoś jest... Nie, mi się wydaje, że w ogóle tego alkoholu nie czuć. Jest, jest naprawdę okej. Okay. <śmiech> tak jak powiedział Mateusz, dobre piwo do obiadu. No, aż, aż się głodny zrobiłam. <śmiech> no, także myślę, że, że starczy o tym piwie. Nie ma co tutaj za bardzo lać wody, bo...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 Ja w tym podcaście jakaś zawsze jest takie jeżdżenie, hejtowanie tego tyskiego. Może zmieńmy coś. No. To nie jest żubr. O, od razu lecę. Odczep się od żubra. <laughs> Tłumaczę cię tylko to, że wciąż jesteś studentem. <laughs> Ty nim też zaraz będziesz. Znowu no. nawet. Dobrze, także. A jeszcze jedna rzecz. Przepraszam was, że tak długo odcinka nie było Do jakichś trzy tygodnie już prawie.